Funkcjonarze nawracają na podkano na wiarę w policję. Przywracają wiarę w policję. Funkcjonarze. Mamy tradycję wierzyć w policję. Jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. No, proszę powiedzieć, co tutaj się stało? To, to się stanęło. To, to się stanęło. Witamy w podcaście rustykalnym. Z tej strony Michał Dziewoński, Stanisław Benedyk i Marcin Koziemiec z Gorosty Trzpani. Na łamach naszego podcastu będziemy. Cel nie pamiętam, no, mam mięso zapisać, przepraszam. Będziemy selać w banie. Dobra. dobra, dobra, dobra. Na łamach naszego podcastu będziemy analizować, interpretować newsy z lokalnych portali informacyjnych oraz z lokalnych gazet. Gazeta Lubuska, głowu, kamera monitoringu nagrała ducha, zjawę. Kim jest biała postać? Na nagraniu z monitoringu widać zjawę ducha. Czym jest biała poświata? Nie nie, poświata. nie, nie, przepraszam, przepraszam, właśnie, tam jest, tam, pisze, tam jest napisane, czym jest białe poświata. To, to, to, jest, to jest świetny początek. mnie Małgorzata i Ewa, będące wczas pracownicami o werży ducha, nazwały Andrzej. Czemu <śmiech> <Pękno? śmiech> nie Przemek Tomasz tak. albo coś w tym stylu? Ja nie... nie... polski e, to jest ten Andrzej z poprzedniego odcinka z Dojo Rapczeńskiego. <śmiech> Czyli mówisz, że, że go się. dojechali go innego. Kamerę. Tak, dojechali go. Dobra, nie, przepraszam, przepraszam, czytaj dalej. Z relacji <śmiech> wynikało, że zjawa potrafiła włączyć urządzenia w kuchni, a nawet trząść drzwiami. Kobiety, które pracowały na nocnej zmianie, szczególnie doświadczały zjawisk paranormalnych zjawisk, których nie da się w żaden sposób tłumaczyć. Ej, dobra, dobra. Teraz przepraszam, że przerywam, ale zauważ, mamy ducha, który nazywa się Andrzej i zjawisk zjawiska doznają tylko kobiety, nie? Nie wiem, czy ja się tu może dopatruję czegoś niewskazanego, ale to jakiś szowinistyczny duch. A może bardzo dobry photoshop. Według relacji kobiety mogło to mieć związek ze śmiercią właściciela znajdującej się niedaleko stacji fali. Mężczyzna został tam zamordowany. Nagranie, na którym widać zjawę pokazuje miejsce, gdzie był parkowany jego samochód. Oh my god. No to się robi już creepy cała historia dektywistyczna. Kim jest rzekomy niespokojny duch? Kto wie. Nagranie na pewno daje do myśleń. Bo nawet jeśli człowiek nie wierzy w takie rzeczy to jednak zaczyna się zastanawiać, analizować. A co jeśli kamera zobaczyła więcej? Jest dosyć odmarza ludzkie oko. Jezu. Super artykuł. Naprawdę świetnie napisany. Jeśli tak, wydawać by się mogło, w nawiasie, dobrze znany nam, otaczający nas światło jeszcze innych mieszkańców. Pytanie wow. na końcu. Poniżej jest... Y Opis zjawisk paranormalnych i przykłady domniemanych zjawisk paranormalnych. Telepatia, jasno widzenie, dermooptyka, ektoplazma, psychokineza, poltergeist, lewitacja, pirokineza. To jest wow. Cudne. Dermooptyka, zwana też widzeniem skórnym, ma być zdolnością rozpoznawania barw i kształtów za pośrednictwem skóry. No. To dobre czampo, nie ma co. No. Ej, ej, ej, teraz przeczytajcie to dalej. Jak opisali ektoplazmę? ektoplazma, posiadająca specjalne właściwości substancja, rzekomo wydzielona z ciała medium w trakcie transu. To nie jest, wiesz, zbuchany, tylko z medium. Deskorolkarz potrącony przez Sejcento. <śmiech> to to to... Z naszego ulubionego 7... słowa Podlasia. Tak, www.slowopodlasia.pl 14-latek trafi do szpitala po tym jak został potrącony przez samochód osobowy na drodze w Dawidach. Do <śmiech> wypadku doszło we wtorek 31 października późnym popołudniem. Kierujący Fiatem Sejcento 72-latek najechał na nastolatka, który w terenie zabudowanym jechał na deskorolce w tym samym kierunku. Informuje Artur Łopacki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. 14 Solatek trafił do szpitala na badania, ma ogólne obrażenia ciała. Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi i ten news był dużo słabszy niż się spodziewałem, <laughs> poza tym, że samo w sobie, że go jednało sejczęta. <laughs> jakby dla tego zdania jakbym w ogóle <laughs> tego newsa wrzucił do odcinka. Możemy nic do nim nie powiedzieć, ale <laughs> wiedzcie, że gdzieś w Polsce Gdzieś na Podlasiu. Skoro każdy <słysza> został przez Sejczęto. Także tyle ode mnie. Dziękuję. żeby przejść tak. dalej. Tak. Spowodował wypadek. Wyjął piwo. I pomaszerował dalej. Sam tytuł jest, w sposób po prostu wspaniały. E, do drogowego wypadku doszło w sobotę wczesnym rankiem w szaflarach. Policjanci, którzy po 6 rano dotarli na miejsce drogowej kolizji, zostali na miejscu kierującą Hyundai'em i porzuconego Opla. Wkrótce wyszło na jaw, że drugi z uczestników kolizji podjął próbę ucieczki. Jednak poważnie uszkodzony samochód już po kilku metrach odmówił posłuszeństwa. Kierowca Opla próbował przekonać kobietę kierującą Hyundai'em, by nie wzywała policji. E, od mężczyzny było czuć alkohol. Mmm, ciekawe ile. E, kobieta zadzwoniła po patrol. W tym momencie kierowca Opla wyjął z, ze swojego auta piwo, otworzył i razem z napitkiem ruszył w dalszą drogę pies. Jezu, jak trzeba mieć wyjebane. Moim zdaniem <Szaniec>, <Szaniec>, to jest hashtag tak, tak trzeba żyć". Tak trzeba, tak żyć. tak trzeba żyć, tak, ta. tak, tak trzeba żyć. Tak. Tak trzeba, tak żyć". Tak trzeba żyć. Dalej. Ale fajnie był przygotowany. Do brzmian tego browaru. To pewnie ma w schodku takiego jednego borowara i podpisanego markerem. W razie przypał. Nie W razie przypał w miejscu na gaśnicę samolot. Nie, nie, w miejscu na gaśnicę jest pół litra, nie? To, że, szanujmy się, nie? Ale to było tak, że stwierdził, że co on się będzie z tą kobietą kłócił. On sobie złoży piwko, przemyśli na wszystko i potem też tam jest napisane dalej, że 20.. jedna kierowca Opla sam postanowił zgłosić się na policję. Więc wiesz, wciąg piwo, poszedł jako, sobie automata. dalej. 2 po, promile? 2 promile. No, Ale miał już trochę. Ale dopiero 26-latek. Jeszcze nie wie, jak to się załatwia. Także jeszcze dosyć młodo. No i oczywiście zakaz prowadzenia pojazdów do 2023 roku. Co, za to, że jest w gazecie, że wykazał się tutaj prawidłową postawą i pokazał nam, jak trzeba żyć. Myślę, że... Bo tak trzeba żyć. Kierowca Opla jest winny, nieodpowiedzialny, ale jednocześnie pokazał nam jak trzeba żyć? Mówi rzecznik do botarki policji. <grystanie kolady. grystanie kolady> e, tak e, tak było tam napisane. E, po po P.S. nie kłamie. P.S. Nie? <grystanie kolady> to, to prawda. To jest to prawda. Super. Ja nie, Niesamowite. Ale tak trzeba żyć. Naprawdę tak trzeba żyć. Wiejskie problemy. Starków bez sklepiku w starym Wielosławiu Kąpi. Ostatni obwoźni sklepik jeszcze w ubiegłym roku dowoził mieszkańcom trzech wiosek chleb, mleko i ser. Trzy razy w tygodniu z Lady zainstalowanych w żółtym dostawczaku Pol Polaniczanin Tadeusz Szlist sprzedawał mieszkańcom Paszkowa, Pokrzywna i Starkowa produkty spożywcze. Niestety od kilku miesięcy już nie przyjeżdża. To było dla nas duże ułatwienie. Nie musieliśmy po każde głupstwo jeździć do miasta, mówi mieszkanka Starkowa. Teraz musimy, puentuje. błęduje. Ale za Dobra opowieść w ogóle, bardzo mi się podoba. W Starym wielosłowie wciąż narasta sąsiedzki konflikt. Uwaga, bo to jest druga część tej opowieści, zupełnie innej opowieści. Przy okazji naszego dyżuru pan Piotr pokazał nam, jaki płot wybudował sąsiad, z którym toczy spór wysoki, betonowy i na dodatek te napisy. Pokazał widok na płot. Nic, tylko muszę posadzić zielenie albo siatkę, żeby to zasłonić. To oznacza. Płot to jednak wierzchołek góry lodowej wyrosłej pomiędzy sąsiadami. Otoczonych przez nich konfliktach pisaliśmy już kilka razy. Nie pomogło. Dzisiaj apelujemy. Może warto po prostu się dogadać? Ojej, faktycznie. Może co warto kurwa po prostu się dogadać. Znaczy nie wiem, no, no, no, bardzo mi się bardzo podoba tak jak samo jak puenta, ale co mają do dłużbą jego? E, piernik do wiatraka. Puentuje to Ben. To jest... Za oradę. Nie, to po prostu wydaje mi się, że może nie wiem, jeden redaktor musiał zrobić na szybko dwa artykuły, nie było albo miejsca. Po prostu albo... nie było na jeden. Żadna z tych spraw może nie ma na jeden, więc po prostu. No, nie w sumie nie. nawet dwie te sprawy nie są na jeden, tak szczerze mówiąc. Ale jest puenta, to jest jestem komentarzy. Wszystkie... Nie, przepraszam, to jakaś mieszkanka Starkowa puentuje, ok? Ogólnie puenty Jeszcze nie ma. jest konflikt stary w Starym Wielosławiu, w tutaj jest dużo wątpliwości, tylko to... są w jedy... Kurwa hakka picie. nie oddzielili tego linię. Linią tego nawet nie oddzielili, tekstu. Jezu. Nie, no może to jesteś na zasadzie, że oni codziennie dodają news, po prostu jeden z tytułem i piszą wszystko, co się stało w Starkowie. No. Jestem sławił i pokrzywnej. Ale w ogóle no. jest tutaj zdjęcie tego płotu. I już są zasadzone tu je naokoło Tak. nie dotykać sprayem. Nie dotykać. To są mi Wyglądają te tu jak jakieś skrzypy, czy coś takiego, nie? To jest... Super. Skrzypy. Skrzypy polne. Nie widzieliście nigdy skrzypu polnego? Takie duże gówno. Odstaw, odstaw głowę. Wybacz, ja jestem miastowy, nie znam takich rzeczy. Nie mogę ci niczego nauczyć. Brak ci doświadczenia. Ale nie podejście całkiem to bardzo... historia, biorąc powagę, że jest prostota, jest czynnik ekonomiczny, jest pewien dramat, jest konflikt. Czy o więcej. No jest, I wiesz, jeszcze betana na płot. I jest płot, który dzieli. Dosłownie i w jest, Ale W płot, ogóle jest parę artykułów na temat tego płotu, z tego co można wnioskować. Klocko24.eu. Gratulujemy. Sielski generalnie kolejnego newsa zapisał jako dziadostwo. dziadostwo? To jest, Kolizja z udziałem 7-letniego dziecka, chociaż sam, news, sam w sobie nie jest aż tak zabawny. Do kolizji drogowej, w której uczestniczyło 7 dziecko pochodzenia romskiego, nie, nie, doszło. To... Co? Nie, nie. to czytam. Do... Stawka jest do dołu. Aha. Jest news? Aha, dziadostwo, nie remont. Dołu. Dobra, myślałem, że dziadostwo potrąciło 7 siedmioletniego Roma. <złatak> <słatak> Co, nie... Tego nikt, nigdy nie może usłyszeć. Ja uszedłem na super rasisty, bo uważałem, że to śmieszne. Ja nie, nie... O, o, o, o Jezu. No e... Dobra, to w takim razie nie jest dziadostwo, ale kolizja z udziałem siedmioletniego dziecka. Do kolizji drogowej, w której uczestniczyło siedmioletnie dziecko pochodzenia romskiego doszło dzisiaj 2 marca na osiedlu Rejmonta w Łowiczu. Z w policji wynika, że zdarzenie przebiegło w ten sposób, że 7 latek uderzył swoim ciałem w bóg jedącego z niewielką prędkością samochodu. Ale... Czekaj chwilę, bo coś mi się tu... coś mi tu nie wstymuje. Ale <laughs> Siedmioletny... Zaatakował samochód, aut, no. potręci... się, <laughs> się pod samochód. Chciał wymusić ubezpieczenie. Boże, jak w tym. Jak w Saints Row. Na szczęście nic się nie stało. Jak doszło do zdarzenia, nie wiadomo. Jak to dzieci? Komentuje sprawę policja. No, jest to jasne. Jak to dzieci? Ach tak, dzisiejsza młodzież. Ja pierdzielę. Ale najlepsze jest to, że czy oficjalnie w terminologii jest, że jeżeli potrąci się pieszego, to jest kolizja z udziałem pieszego. Czyli jak? Jest kolizja z prawem, jest kolizja z pieszym. W ogóle, to no jest hit, bo 7-latek uderzył w swoim ciałem. kolizja, kolizja z, z pieszym równa się kolizją z prawem. Z wypadkowa kolizja. Kolizja wypadkowa, nie, to, to nie jest śmieszne, wiem, ja ale on tego samego nie tego Audi prawie. A3 był 75-letni mieszkańcem powiatu królewskiego. Uwaga, był trzeźwy, niestety. Um, no bo trzeźwy, Ale bo to dziecko umierło Dlaczego boku. Benny pomyślał, że dziadostwo, bo 75 lat. Wszystko no, się zgadza, nie. To o dziadostwie proszę więcej nie wspominań. E, się z tego nie wyboranie później. Gazeta Słupecka, pierwszy lokalny tygodnik w Polsce. Zgłosił fikcyjną kradzież samochodu, narkotyki, nielegalny tytoń w tle. Spore problemy będzie miał mieszkaniec powiatu Słupeckiego, który na początku grudnia sfingował kradzież własnego samochodu. Wow. E, policjanci zatrzymali w tej sprawie trzy osoby. U jednego z zamieszanych w sprawie znaleziono narkotyki i nielegalny tytoń. Przepraszam, że tu ci przerwę, ale zaznaczyli, że nielegalny jest tytoń, a narkotyki już nie... No, narkotyki <śmiech> to jest legalne. Legalne nielegalne. Legalne narkotyki i nielegalny tytoń. No, dokładnie tak. To Słupeccy kryminalnie po raz kolejny rozwiązali sprawę fikcyjnego zgłoszenia o krajach samochodu. Ej, jacy oni są zdolni. <grywa> jacy są zdolni kolejny raz. Kolejny raz <grywa> rozwiązali sprawę fikcyjnego zgłoszenia. <grywa> są pewnie, już to trafiły, a nie tylko jacyś tam <grywa> kryminalni. C.S.I. Hmm. Słupec. <grywa> Słupcka, Słupck. e, W ciągu kilku dni policjanci odnaleźli autora oraz udowodnili właścicielowi, że złożył fałszywe zeznania. Po kilku dniach śledczy nie mieli już wątpliwości, co się stało z samochodem. Znaleźli go ukrytego na jednej z posesji w gminie Słupc, Słupca. słupcka, Słupca! Słupcki! Słupck. Słupck. Słupck. E, relac Słupck. Relacjonuje się pracą słupeckiej policji. Po po drugie mają kolegę w Gazecie Słupeckiej, w pierwszym tygodniku lokalnym Polski. Pierwszy tygodnik lokalny Polski. Pierwszy tygodnik Lokalny w Polsce. Kryminalni zatrzymali trzy osoby zamieszane w fikcyjną kradzież pojazdu. Właścicielowi auta przedstawiono zarzuty zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie. Inni odpowiedzą za pomocnictwo podczas zatrzymania. <śmiech> jednego... <śmiech> z... Za pomocnictwo? Tak, <śmiech> za, <śmiech> za pomocnictwo, tak to jest Co to jest za słowo? Czekaj, szukaj pomocnictwo. Mi go... <śmiech> czekaj. <śmiech> okay. Pomocnictwo. Pomocnictwo. Słowotwórstwo. Jezu, nie, to nie jest słowotwórstwo. Jest taka to jest sprawa karnego. O kurde. To jest sprawa karnego. Boże, dlaczego Przez. mnie tak rozbawiło? Podcast który kary, się i bawi. Uczy i bawi, ale głównie prowadzący. <śmiech> to już się... <śmiech> <śmiech> detale, detale, nie? Dotale, <śmiech> Zgaszony. Jak ten nielegalny tytoń. No, no. Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze o, nie, nie doczytałeś o, dalej, nie doczymam, nie, bo tak. tam jest... Podczas zatrzymania jednego ze sprawców funkcjonariusze znaleźli w jego domu niemal 50 gramów amfetaminy i około 12 kg kajanki tytoniowej. Wyjaśnia słupycka policja. Policjanci prowadzący. Mają krajanęcka do powiedziałem, że to rozwojową i wielowątkową. Do... ta faka tytoniowa. Star... Nie wiem, trzeba byłoby zapytać Waldemara Testera. To, bo... to, kre... to jest właściwy gość, który mógłbyś o tym wypowiedzieć. Ale ja mogę to wyjaśnić. Krawka tytoniowa to jest po prostu jakbyś pociąg ten liście. Tak jak jest tytoń do I Pokrojone liście tytoniu, tak? Wow. Krajanka tytoniowa, krajanka. super, nie tak. mogli nazwać pokrojony tyton, tylko musieli powiedzieć. Krajanka tytoniowa. Można no, więcej słów zrobić. niż ty, to mu zazdrościsz. Pomocnictwo <laughs> Krajanka, a ty płaczesz. Krajanka. Ale bardzo <laughs> mi się podoba jakby ostatnie zdanie. Yy, prowadzący postępowania określają sprawę jako rozwojową i wielowątkową. No bo ma wiele wątków, z jednej strony narkotyki, z drugiej strony krajanka, z trzeciej strony hipotezy, no i słupck, jest tam w środku, nie? E, tak, ale nie wiem, po prostu wychwalanie tutaj jest kryminalny, że pała mała, w sensie, nie może może faktycznie są tacy zdolni, i się tam marnują. Tym razem, nowagazeta.pl, psia grypa, komisariaty i posterunki świecą pustkami, to jakby, to jakby ta gazeta już samym tym tytułem zaorała. Jest jest clickbait, Strasznie clickbaitowy. Jak można w ogóle coś takiego puścić? Niesamow... Nie nie się Niesamowite. No, Albo kogoś zabolało, kurde, że wzięli sobie urlopę. W Obornikach Śląskich i w Żmigrodzie we wtorek pracowali tylko kierownicy i służba cywilna, powiedział nam jeden z policjonców pracujących na terenie powiatu. I teraz na czerwono drukowanymi literami Cała reszta była na zwolnieniach lekarskich. Nie mamy jednej konkretnej choroby ale niektórzy policjanci nazywają to co ich dopadło psią grypą. Sytuacja, <grymne> Auto Sytuacja wcale nie jest wesoła. Mnie bardzo ty... <grymne> nie poszli ani policjanci <grymne> nie poszli ani policjanci którzy mają się patrolowaniem i jeżdżą na interwencję ani ci z wydziałów kryminalnych. Na ulicę Wtedy będą słowie? chyba wysyłani ci, którzy mają zaszeregowanie oficerskie, dodaje inny funkcjonariusz. Ja czemu e... na ulicę jest Nie mam pojęcia. Życiem na ulicę, ulica takie... ulica, moja Rapsy. ulica, kamienica, tak? I to w ogóle o to, to chodzi. To jest takie, że to jest na ulicę mm, i wy wiecie, nie? Mm, na tą to, ulicę. Wiecie, ten... Na ulicę narkotyki gangsterne. <laughs> Słysze na roślinne w obornikach śląskich Geta oborniki te oborniki gazeta.pl. pijany sam się pogrążył tutaj jest podpisane jako kiedy failujesz rzut na relację kierowca 43 letni mężczyzna miał ponad półtora promienia alkoholu w organizmie niestety nie załapał się do klubu trzech przykro mi no i, i jechał ja, samochodem ja, ja, ja spowadał kolizję z innym autem, zażądał przyjazdu policji, a kiedy funkcjonariusze z nim rozmawiali, stwierdził, że nie trzeźwy jest kierowca drugiego auta, nie on. Do końca. końca. trzech tak? promili, był. ale już ta zapadka mu się tam aktywowała i już myślenie było na konie poziomu. Retoryk. <laughs> Ale mamy znowu czerwonymi, dużymi literami. Teraz stracił już prawo jazdy. Więc faktycznie sfailował ten rzut na relację. Dodatkowo, za spodobaniem kolizji, został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. A gdy okazało się, że jego pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych, zatrzymano mu dowód rejestracyjny. To jeszcze mogli mu dowód osobisty zabrać i, ten, i karteczkę z wizytą do dentysty. To już by nie miał żadnych dokumentów przy sobie. go deportować. Bo, bo, bo godność sam sobie odebrał. Jakbym to nie patrzeć. O, koźlak to było niskie. Aśko obraził. W tutaj jest taki fajny cycacik. Cica, um, cycacik. Po przybyciu na miejsce pokrzywdzony stwierdził, że jadąc prawidłowo na łuku drogi, wyjechał na niego naprzeciwka samochód jadąc ze środkiem jezdni, aby uniknąć zderzenie, zmuszony było odbić w prawą stronę. Eee, sprawca potwierdził tę wersję wydarzeń, jednak oświadczył, że zależało mu na przyjeździe policji, ponieważ jak stwierdził, tam wszyscy są pijani, wskazując na auto pokrzywdzonego. Okay. <śmiech> no dość tonącym tonącym się chwyta, jak to mówią i, i teraz to, to jest tak zwane fakt. ukrywanie się na widoku. Tak, totalnie. Tylko że to, to, no to też spejlował. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości wszystkich uczestników zdarzeń i okazało się, że to jednak zgłaszający mężczyzna ma ponad w alkoholu. Nie udało mu, nie udało mu się. No nie wiem, może liczył na to, że jak on to zgłosi, to jego nie sprawdzą? No chyba. Nie wiem. Jest, totalnie. No nie, nie przewidział tego, że raczej będą no musieli wszyscy dmuchać, no ale cóż. No nie poradził, ale... Przecież ja dmuchali, by... a on beknął. No <śmiech> Jej, dobre, bardzo dobre. Dobre, wszyscy dmuchali, a on beknął. To na tyle w podcaście Rustykalnym. Z Krakowa mówił do was Michał Dziwoński. Stanisław Benedyk. Za emigracji Marcin Kozioł. Dziękujemy.